Drugi Tesaloniczan, rozdział trzeci. Na koniec, bracia, módlcie się za nas, aby się słowo pańskie szerzyło i rozsławiało, jak i u was. I abyśmy byli wyrwani od niespokojnych i złych ludzi, albowiem wiara nie jest rzeczą wszystkich, ale wierny jest Pan, który was utwierdzi i strzec będzie od złego. Co zaś do was, to mamy ufność, że to, co wam rozkazujemy, czynicie i czynić będziecie. A Pan niech kieruje serca wasze ku miłości Bożej, i ku cierpliwości chrystusowej. A rozkazujemy wam, bracia, w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa, abyście stronili od każdego brata postępującego nieporządnie i nie według nauki, którą otrzymaliście od nas. Albowiem sami wiecie, jak naśladować nas należy, ponieważ nie żyliśmy między wami nieporządnie, ani u nikogo nie jedliśmy chleba darmo, ale z trudem i mozołem noc i dzień pracowaliśmy, żeby nikomu z was nie być ciężarem. Nie dlatego, abyśmy do tego prawa nie mieli, ale po to, aby dać wam siebie samych za przykład, abyście nas naśladowali. Bo gdy byliśmy u was, to nakazywaliśmy wam tak, kto nie chce pracować, niechże też nie je. Słyszymy bowiem, że niektórzy z pomiędzy was nieporządnie postępują, nic nie robiąc, lecz zajmują się rzeczami niepotrzebnymi. Tym to nakazujemy i napominamy ich przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, aby spokojnie pracując, własnych chleb jedli. A wy, bracia, nie ustawajcie czynić dobrze. A jeśli ktoś jest nieposłuszny słowu naszemu w tym liście, tego naznaczcie i nie przestawajcie z nim, aby się zawstydził. Nie uważajcie go jednak za nieprzyjaciela, ale napominajcie jako brata. A sam pan pokoju niech wam da pokój zawsze i wszędzie. Pan niech będzie z wami wszystkimi. Pozdrowienie moją Pawła ręką... Ten znak jest w każdym liście, tak piszę. Łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa niech będzie z wami wszystkimi.